Na e, ostatnim sezonie w składzie odgładu Centrum Badań Uniwersytetu imienia Alana w poznaniu e, realizowanych na zamku. A nasze zmiesięczne spotkania e, zakończymy przeniesieniem się w zupełnie inny kontekst kulturowo-polityczny niż ten, z którym mieliśmy dotychczas do czynienia, dotychczas bowiem koncentrowaliśmy się głównie na sobie czyli na migracji, uchodźstwie, biodruwości, integracji itd. w kontekście Polski i Unii Europejskiej. A takie przeniesienie się, jak głęboko wierzę, jest bardzo mocnym ćwiczeniem, ponieważ pozwoli nam zdystansować się do własnego etnocentryzmu, a poszukać analogii, różnic i innych perspektyw. A temat dzisiejszego odkładu to ciało migranta, repatrianta, w fantazjach geopolitycznych czyli Chińska agresja biologiczna, w dyskursach nacjonalistycznych Rosji. Wykład ten był dr Iwan Pieszko z Instytutu Wschodniego Uniwersytetu milo w Poznaniu. A pewnie powiesz coś więcej o Dobra. sobie rzecz Biorąc, Iwan zajmuje się zagadnieniami, procesami rozwoju społecznego w rejonach przygranicznych w Azji Północno-Wschodniej a w tym m.in. innymi e, problematyką migracyjną, jak emigracje są upolityczniane, kwestią e, integracji i generalnie rzecz biorąc wspólnot transgranicznych, czyli tych, które są konstruowane i funkcjonują ponad granicami państw narodowych. Umówiliśmy się, że nie wiem, ile ja, będzie trzeba z 40 powiedzmy 5 minut, Dobra. żeby później była Dobra. okazja Dobra. do dyskusji, rozmowy, pytań, refleksji w kameralnym gronie. Dziękuję. dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję również wszystkim za przybycie i tak jak powiedziano nazywam się, tak jak się nazywam, Iwan Pierzkow i e, pracuję w Instytucie Wschodnim i e, od ostatnich tam 6-7 lat razem z dr. doktorem Zbigniewem Szmitem zajmujemy się bardzo specyficznym fragmentem granicy rosyjsko-chińskiej praktycznie zachodnim fragmentem, który przechodzi przez ziemię mangorskie i interesują nas jakby różne wymiary spojrzenia e, na granicę, działania na granicę samą. W jaki sposób granica określa życie z jednej strony lokalnych społeczności, ale z drugiej strony w jaki sposób sytuacja i pewne wyobrażenie na temat lokalnych społeczności żyjących na granicy wpływa na życie tych wielkich w jakim mi są powiedzmy Chiny albo Rosja. I temat jest jakby dosyć specyficzny, w związku z tym najpierw powiem e, choć, o czym nie będę mówił na tym wykładzie. Otóż proszę Państwa, większość e, tematów związanych z obecnością Chińczyków na Syberii jest realizowana, obojętnie, czy to będzie wykład, czy doktorat, zresztą jeden doktorat u nas będzie broniony za tydzień na ten temat na OEM, e, czy to będzie książka, jest zrealizowany w jednego algorytm. I ten algorytm jest bardzo prosty. Syberia jest biedna, wyludniona, się szybko rozwijają, na Syberii jest bardzo mało ludzi, na, na, w Chinach jest bardzo dużo ludzi, w związku z tym Chińczycy wcześniej lub później tam przyjadą I w zależności od temperamentu autora, autora mówi, może Rosjanie mają prawa się bać, albo nie mają się prawa bać. I jakby, jest jakby ten, model, ten, ten sposób, w ten sposób prowadzona analiza. Dzisiaj porozmawiamy o czymś zupełnie innym. Porozmawiamy, w jaki sposób rasa nie jako kategoria naukowa, nie jako kategoria bio, biologiczna, ale jako kategoria kulturowa, jako pewien fakt społeczny, pewne wyobrażenia na temat rasy mogą funkcjonować w konkretnym, bardzo specyficznym pograniczu, ale nie będziemy o tym rozmawiać wyłącznie, dlatego żeby powiedzieć, jakimi złymi ludźmi są rosyjscy nacjonaliści, bo w większości przypadków są złymi ludźmi i nie ma sensu na ten temat jakby spokojnie zadepakować przez 45 minut, tylko zobaczymy, w jaki sposób pewne mechanizmy zarządzania granicą wyobrażenia siebie jako kraju ze strony Rosji powodowały różne konteksty i wzajemnie wykluczające się idei na temat rasy, ale również na temat tego, w jaki sposób rasa może być barierą dla tego, żeby na przykład zostać rozpoznanym jako jako członek społeczności, powiedzmy. I proszę Państwa, kiedy zgłaszałem ten przykład, moja pierwotna idea była zrobić o Rosji i Mongolii, ale ponieważ dostałem tylko 40 minut, a jak dzisiaj zobaczycie, będzie trochę jakby dygresji historycznych, mam nadzieję, że sensownie powiązanych, żeby wyjaśnić po prostu pewne niuanse, no to tą Mongolię opuściłem, ale zacznę ten wykład z takiej bardzo specyficznej historii e, z ulanbator, który mi ja opowiedział, a potem uwiecził w artykule nasz kolega Frank Bije, który kiedyś prowadził badania wśród gejów mongorskich i siedział na jakimś zebraniu, na jakimś prywatnej imprezie lekką. I tego dnia w Ulan Bator, jeden z brukowców, e, taka bardzo e, gazeta, która była, miała charakter nacjonalistycznej w i sumie, w sumie żółtej, zaproponowało taką analogię, że tak samo jak Francuzi w 1945 roku wyprowadziły wszystkie kobiety, które miały kontakty seksualne z nicami, ogaliły ich na, na, na liso i przeprowadziły przez Paryż. Dobrze by było zrobić to samo w ze wszystkimi mangalkami, którzy kiedykolwiek miały kontakty z Niemcami. I Frank, oczywiście jak Francuz, był bardzo oburzony tą analogią i jako Europejczyk oczywiście zakładał, że ktoś działa w Stanisławiu Gijowskim, to musi być postępowy, musi być taki bardzo multikulturalny, otwarty, genderowy i dalej. I z zaburzeniem zaczyna opowiadać, że przeczytał coś takiego, na co jego rozmówcy powiedzieli. No ale przecież taka gazeta trochę przesadziła, ale w sumie ma rację. Paradoks sytuacji polegał na tym, że w Mongolii homoseksualizm nie jest karany, ale jest niemożliwy z powodu społecznych, znaczy trudny z powodu społecznych. Natomiast w Chinach oficjalnie jest zabroniony, ale jest możliwy. Cały przemysł jest i wszyscy geje z Mongolii jeżdżą do przygranicznych miast, to jest specjalna infrastruktura, gdzie ludzie mogą się spotykać. No i w tym momencie Frank mówi do nich, no ja już teraz zupełnie niczego nie rozumiem, w jaki sposób możecie potępiać te kobiety, jeżeli sami macie kontakty z Chińcikami aseksualnymi. I na to ktoś z tych chłopaków powiedział, no ale ja przecież nie zajdę w ciąży, w związku z tym nie zdradzę narodu. I to będzie główne, główne kiedy mówimy o agresji biologicznej, to mówimy o pewnych wyobrażeniach, że jeżeli jakaś grupa sąsiadów lub niesąsiadów, w przypadku Rosji i Mongolii sąsiadów, ale nie muszą tu być sąsiadzi, stanowi dla nas zagrożenie, to w pewnym momencie nie tyle będziemy demonizować tą grupę, tylko ich ideę, że ta grupa może przyjmować kobiety z naszego narodu, zapadniać ich i w tym momencie jest jakaś tam odmiana broni biologicznej, ponieważ tak jak zresztą to będzie ostatni przykład z Mangoli. Dzisiaj, albo przedostatni, jak sami Mongolowie często nazywali tych dzieciaków zmieszanych w jako wampiry, tak? że to są tacy ludzie, którzy mają twarz Mangola, serce Chińczyka, w związku z tym jakby to mieszanie się z tą właśnie dramatyczną mniejszością może być odbierane jako agresja biologiczna, a ciało kobiety w tym momencie staje się takim przestrzeniem negocjacji pomiędzy lojalnością, nie lojalnością, ale mówiąc jeszcze bardziej prostym językiem, po prostu przestrzenią utrata, ponieważ produkuje coś, co wygląda jak nasze, nasze miejsce i może być dywidentne. I w ten sposób dzisiaj zobaczymy, jakby nie będziemy się koncentrowali tylko na Chińczykach, tylko zobaczymy, w jaki sposób ten dyskurs o chińskich, chińskiej zdalności do zawłaszczania terenu, do zmiany pewnych, do, do rozmywania pewnych e, grup, nie tylko rosyjskich e, funkcjonuje jako po prostu pewien element wyobraźni o konkurencji geopolitycznej pomiędzy Rosją a Chinami, która jest bardzo często opisywana i rozpatrywana w kwestiach biologicznych. Oczywiście, kiedy mówimy o biologii, mówimy o tej biologii potocznej o pewnych wyobrażeniach na temat rasy, które zazwyczaj często nie mają nic wspólnego e, z naukowym e, i z naukowym podejściem. I jakby te trzy pytania, które zgłosiłem, będą dzisiaj w większym lub mniejszym stopniu poruszone. Z jednej strony dlaczego diaspora chińska w Rosji w ogóle, a szczególnie na Syberii, prowokuje właśnie pewne wizje. mówić, mówiąc, to bardziej poprawnie było, kiedy by się prowokowało. Teraz Rosja jest zajęta czymś innym, gra wielkie macarstwem, więc Chińczycy trochę zeszli na drugi plan, ale prowokowało przez wiele lat rzeczywiście alarmistyczne wizje. Dlaczego sinizacja malutkiej grupy chińskich Rosjan, na których dokładnie opowiem i pokażę Wam zdjęcie, jak wyglądają, jest postrzegana jako agonie etniczna i tragedia, a z drugiej strony w jaki sposób wymyślona i projektowana w okresie sowieckim nielojalność polityczna rosyjskich imigrantów w Chinach, teraz jest zamieniana na nielojalność etniczną i rasową. I jakby wokół tych trzech pytań będziemy próbować zobaczyć w jaki sposób te fantazje geopolityczne mogą funkcjonować, jaka jest ich genealogia, do czego zmierzają i w którą stronę idą. I na początku użyjemy takiego obrazku z nacjonalistycznego portalu, który jest po prostu manipulacją. Moskwa wygląda, jest zrobione photoshopem zdjęcie Kijczyków, którzy wyglądają na jakąś grupę DBV. Ja oczywiście bardzo sp specjalnie wybrałam takie zdjęcie, które musi odrzucać Słowian i powiedziane 50 rok, że Moskwa, w której mieszka, to mniej e, Chińczyków niż e, generalnie biorąc w większości europejskich miast i w większości dużych miast świata i na pewno mniej niż w jakimkolwiek mieście świata porównywalnym z potencjałem demograficznym i gospodarczym, tu jest przedstawione jako miejsce po prostu, które hmm. będzie. Wypełnioną wszystkimi Z jednej strony w tej sytuacji nie ma nic zwykłego. Na całym świecie grupy prawicowe cały czas alarmują o tym, że przyjdą, zabiorą go wlażdżę. Więc jakby pod tym względem ten sposób myślenia nie jest oryginalny, ale oryginalny jest to, że po prostu pokażę, spróbujemy razem się zastanowić nad jego okazjami, w jaki sposób on jest związany z doświadczeniem rosyjskiej polityki kolonialnej w Azji. I teraz tak. Więc broń biologiczną na plakatach przedstawia się tak, w jaki sposób rzeczywiście potężny sąsiad może, może zawłaścić kawałek w sobie? I zaczniemy od cytatu Igora e, Byłorodowa, który jest dyrektorem Instytutu Badań Demograficznych, To jest bardzo ciekawe, w tym cytacie popełnił co najmniej jest dwa błędy e, potocznej wiedzy demograficznej. I on mówi, e, e, cytat jest typiczny, a to jest jak naukowiec no z Moskwy, wchodząc na stronę rynkową na no administrację kucharowską, widzimy przejście na język chiński. Jeszcze 20 lat temu to było nie do pomyślenia. Analizując procesy gospodarcze w regionach przygranicznych, widzimy mnasowe no by było z lasu, przyjęcie całego granicu z Jest coraz więcej małżeństw mieszanych, gdzie chińscy mężczyźni biorą za rząd rosyjskie kobiety, to jest głównym w rosyjskiej tożsamości narodowej, która to wydała dzieci w tych otoczeniach Więc jest to jakby ilustracja tego obrazu, tak. Więc widzimy tutaj bardzo e, zakamuflowaną, tak, stanowaną naukową wypowiedź, bardzo emocjonalną, niezgrabną, absolutnie nielogiczną rzecz. 20 lat temu było nie do ponieważ 20 lat temu, jak on to mówił w 2013 roku, nie było internetu nie było samitów rosyjskich. Samo przejście na język chińskim, który jest normalny w regionach przygranicznych, ze względu na biznes i na rozwój jest traktowane już jako pewne ustępstwo. Po drugie jest mieszane fakty rzeczywiste, bo rzeczywiście ten z lasów jest, ale przyjęcie całych planu z to jest rzeczywiście w rosyjskich niemożliwe. Rosja nie jest bardzo tolerancyjnym krajem na świecie. I to nie jest tak, że każda mniejszość, która nam przyjedzie, może rządzić prawdzie tym Druga sprawa jest najśmieszniejsze, że człowiek, który firmuje demograficzny instytut. Mówi o małżeństwie. Gdyby jeszcze mówił, że jest bardzo dużo związków pomiędzy Rosjanami mm. i uchodźcami, to dałoby się to przejść, bo to jest niepoliczane. Natomiast małżeństwa są, są rejestrowane przez państwo. To jest twarda rzeczywistość. I nawet w okresie największej obecności diaspory chińskiej na Syberii w latach 90. nie było żadnej wielkiej dynamiki wizualnych małżeństw. Więc wydawało się, coś, co jest podawane jako fakt, jest oczywiście absolutną funkcją z różnych powodów. Z różnych powodów dla rezyjanta Chińczycy nie są najbardziej atrakcyjnym typem przyszłego małżonka. I sami Chińczycy też, o ile rezyjanty są atrakcyjne, ale jako preferencja żony, to nie jest jakby grupa. Oczywiście zdarzają się i wszyscy pracujący lub mieszkający w regionie znamy mieszane małżeństwa. Oczywiście zdarzają się w drugą stronę, ale generalnie rzecz biorąc, jest to kwestia w sumie, nie można mówić o żadnym jakimś takim zjawisku, które byłoby zauważalne. W ogóle mówiąc o obecności Chińczyków, Chińczyków w Rosji i czytając książki alarmiczne o chińskiej ekspansji demograficznej musimy pamiętać, że Chińczyków, ilość na stale przebywających Chińczyków w Rosji to jest gdzieś jedna trzecia Ukraińców w Polsce, tak, obywateli Ukrainy w Polsce. Także to jest, wyobraźcie sobie kraj, który ma 10 stref czasowych, ma 145 milionów ludzi i tam w sumie nigdy y, ta jakby liczba nie przekraczała milionów milion ludzi, jeszcze na bardzo wielkim tle. Więc główna jakby geneza tych wszystkich podejść, związanych z rasą, z wyobrażeniem, kto jest nasz, kto nie jest nasz, sięga jakby w sumie momentu, kiedy Rosja pojawia się na Syrii i od tego czasu mamy bardzo ciekawy proces. Otóż przez 300 lat Rosja przesuwa granice, które Chińczycy w sposób sprawiedliwy lub niesprawiedliwy uznawali za swoje. W związku z tym cała ta przestrzeń powoli staje się elementem bardzo zdecydowanej polityki rosyjskiej i do początku XX wieku mamy jeszcze do czynienia z jednym paradoksem, ponieważ cała ludność Sybilii koncentrowała się tutaj, natomiast tutaj były pusty tereny, ponieważ ostatnia dynastia manżurska bardzo zazdrośnie kontrolowała ten teren, nie wpuściła za bardzo tam ten dominujący, dominujący etnos chiński, w związku z tym paradoksalnie do początku XX wieku Rosja miała przewagę w tym regionie nie tylko militarną, ale również demograficzną, co teraz brzmi jakby trochę absurdalnie, ale tak <coughs> było. I to jest rewizyjska mapa z połowy XIX wieku, która pokazuje ambicje rosyjskie. Jak wiemy, Wielka Brytania i Rosja były głównymi regionami, i które pokazują przede wszystkim ideę, że Rosja postrzega jako cały pas graniczny. Tak? Cały bazę, tak. jako strefę swoich wpływów i potencjalne, potencjalne miejsce jakby tworzenia protektoratów, znaczenie i I tutaj, proszę Państwa, e, ci z Was, którzy kiedyś będą chcieli się spróbować ogarnąć z rosyjską na temat Chin, będą zdziwieni paradoksem, który polega na tym, że z jednej strony jakby z historii wiemy, że Rosja cały czas jakby asystowała wszystkim próbom niezależności poczywników, na peryferiach chińskich, które wtedy tworzyły plus-minus te tereny koczernicie, tworzyły 60% państwa, mażurów. Z drugiej strony Rosjanie zawsze piszą, że nigdy w życiu w sumie nie mieli konfliktów z Chinami, i Chiny to jest, są jedynym krajem, gdzie, z którym zawsze były papierowe relacje. Było to możliwe dlatego, że w XIX wieku w kartografie korekualnej niechubazalna Chiny na wyciecz. Chiny właściwe, są jednicze Chiny i jakieś tereny zawłaszczone przez manżurów, z niestalnymi granicami, z jakimiś strukturami półfiadalnymi, gdzie ludzie bardziej w w kategoriach ludzi niż terenu, które oczywiście imperie mogą kroić, dzielić itd. W związku z tym mamy do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją. Z jednej strony te od 20 lat każdy Rosjanin powtarza, że Chińczycy wszystko przyjdą i zabiorą, znaczy każdy. Bardzo często pojawia się taki, taki wątek, że jeżeli Rosja będzie słaba, to Chiny po prostu będą będą chcieli po prostu zabrać tę ziemię, ale gdybyśmy spojrzeli w przyszłość, to za ostatnie 200 lat Chińczycy praktycznie zabrali jedną wyspę, którą u nich zabrali z lat 23. Więc generalnie to jest taka trochę freudowska opowieść o praktykach cał całkowicie odwrotnych. I z tą bardzo, bardzo specyficzną polityką, która, która była prowadzona w tym świecie świata było związane jedno uniwersalne zjawisko, które się pojawia na końcu XIX wieku z lekką ręką jednego francuskiego publicysty, ale praktycznie Francja w tym nie bierze udział, to jest ideja żółtego niebezpieczeństwa. Pojawia się koncepcja na końcu XIX wieku, że świat chiński, świat japoński, częściowo Azja Środkowa w momencie połączenia, stworzenia jakichś zcentralizowanych struktur władzy, przyjęcie technologii od Europejczyków może stanowić zagrożenie i to zagrożenie wynika z tego, że granica pomiędzy światem, powiedzmy, europejskim i światem e, dalekiego wschodu jest między innymi m.in. względu na warunki rasowe, w związku z tym te dwa światy nigdy się nie dogadają. I takimi głównymi, trzema głównymi fabrykami tego dyskursu były trzy kraje. Były Prusy, była Rosja i, była, i były Stany Zjednoczone z zupełnie różnych powodów. Stany Zjednoczone, ponieważ przyjęli olbrzymią ilość japońskich i chińskich pracowników, którzy w dużym stopniu skomplikowały życie zwykłym robotnikom w Kalifornii i walka klasowa przyjęła, jak, jak to często było w XIX wieku, charakter konfliktu etnorasowego. Rosja miała zupełnie inny moment, ponieważ w latach 70. przyjmuje od Chin praktycznie, rzecz biorąc tą część, i nagle jakby przyjmuje lepszymią kawałek terytorium z bardzo małą ilością Rosjan, ale z relatywnie zwartymi grupami pochodzenia chińskiego, w związku z tym zaczyna się walka, że Chięci, Chięcików będzie coraz więcej, są oni bardzo aktywnie gospodarczo itd., itd. Prusy, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo Prusy się w tą grę angażowały, ale moim zdaniem, ponieważ Prusy szukały swojego miejsca w Europie i chciały też pokazać siebie jako takiego, taką siłę, szczególnie wilkę. Nie mogłem go pominąć ze względu na lokalizację mojego wykładu. W związku z tym, e, które wiemy, człowiek może m, m, m, miał taką pewną próżność w, w sobie, wystarczy te tytuły, wszystkie tam cesarz Atlantyku itd. Tak tak więc widział siebie jako człowieka, który uratuje, uratuje Europę przed żółtym zagrożeniem i rzeczywiście inne, np. polityka plus wobec muzułmanów, była strasznie wywożona i dyplomatyczna. I może tak dyplomatycznie, jak dzisiaj nawet sobie nie wyobrażamy, na tyle stosunek do Chińczyków był jakieś takie naprawdę za zajeżone jakąś Sam rozkaz, sama prośba cesarza do żołnierzy, żeby nie brać jeńców, na pożegnaniu w Berlinie już mówi o tym. I tu mamy plakat, tu mamy plakat, kiedy Europa, mamy przerażone narody europejskie, Francja, Rosja, Wielka Brytania przed Chińczykami i tylko cesarz rzeczywiście jest w stanie w tym ogniu bronić Europy przed... Przed tymi hordami, które na razie śpią, ale już się budzą i za chwilę będziemy tworzyć. Więc pojawia się od razu cała zbitka, to jest taki transnarodowy dyskurs, w którym Rosja też bierze udział. To był taki bakater kamiców Fumanciu, który był Chińczykiem, który dostał edukację europejską, w związku z tym jest też tak swego rodzaju wampirem, ponieważ doskonale nasz jach europejski, ale ponieważ jest przebiegły jak Chińczyk i brutalny, jest dla nas jakby takim człowiekiem człowiekiem bardzo niebezpiecznym. Interesującym jest to, że w kulturze rosyjskiej był bardzo podobny bohater. Na początku XX wieku była taka książka Petersburg Bielewego, gdzie też pojawia się taki Azjata, rosyjski urzędnik, który jest Azjatą, który potrafi żyć z Rosjanami, ale jego sposób myślenia jest oczywiście brutalny i przebiegły, jest nieprzewidywalny. I to typowy obrazek z gazet, jakby Chińczyk mordujący tą ludność, przybyłą robić biznesy, nieść cywilizację takim. Pamiętamy te okresy powstań chińskich i tak dalej. Więc te dyskusje w pewnym momencie zaczynają chodzić po Rosji. To jest plakat z czasów wojny rosyjsko-japońskiej, gdzie Rosja jest przedstawiona jakaś kobieta, kobieta zdecydowana, natomiast Azja i Japonia była strona, w postaci jakiegoś potwora, który po prostu potrafi. No, tak nie wygląda groźnie, ale, ale rzeczywiście wygląda jak. No, nie jest to porządek kontaktu człowiek z człowiekiem. Jednocześnie w tym samym czasie pojawia się jeszcze jedna ciekawa rzecz, ponieważ jak wszyscy wiecie, rosyjska geografia władzy jest bardzo specyficzna, bez względu na bardzo skomplikowaną grę z tożsamością europejską. Kultura rosyjska jest bardzo eurocentryczna, wszystkie hierarchie są bardzo eurocentryczne i geografia również jest bardzo eurocentryczna. Wszystko co ważne wydawało się w centrum, wszystko co na wschodzie i sama nazwa Daleki Wschód pokazuje nam punkt ciężkości, tak, który jest w geografii. Na przykład wniecicze były daleki zachód, w periferii z drugiej strony, I są z drugiej strony. W związku z tym tutaj mamy do czynienia raczej z sytuacją, kiedy jakby te odległe regiony były bardzo słabo kontrolowane przez bardzo długi okres do końca XIX wieku. Tworzyły jakieś hybridowe kultury, pewne grupy, szczególnie kociowników przychodziły z jednej strony granicy na drugą, w związku z... Natomiast na końcu XIX wieku pojawiła się jakaś krytyczna masa oficerów sztabu generalnego, to był główny aktor prowadzący politykę kolonialną, która kończąc studia na najlepszych akademiach rosyjskich oficerów zachodu przynosi dyskurs biopolityczny w takiej zasadzie, że ponieważ aspirujemy do bycia państwem nowoczesnym, musimy tworzyć sterylne granice, to znaczy robiąc tak, że wspierać migrację, wspierać migrację um, do rejonek przygranicznych Słowian, w miarę możliwości ograniczyć migrację Chińczyków, natomiast i prowadzić selekcję koczerników z lojalnych zapraszać, nie lojalnych po prostu wypychać. Więc mamy wszystko, co później zrobili komuniści, tak naprawdę panowie się 20 razy w Cieśni. Bardzo interesującym jest to, że jeden z czołowych tych oficerów napisał, że praktycznie rzecz biorąc Chińczycy na dalekim wschodzie przypominają Żydów na zachodzie Imperium, i są tak samo nieprzydatni, ponieważ myślą tylko o biznesie, i w życiu się zesmilują, więc w tym momencie zaczyna być rozpoznanie jakiegoś e, subiektu. Chociaż wtedy bardzo mało mówiono o tym, że Kieńczycy zapłatniają rosyjskie kobiety, niemniej jednak ten dyskurs rasowy rzeczywiście rzeczywiście się pojawił. E, w tym samym czasie zachodzi jeszcze jedna zmiana kulturowa. Otóż Rosja przeszła kilka. Ponieważ jako kraj, który w XVII wieku przyjmuje praktycznie całą północną Azję, musiał kilka razy się ustosunkować, tak naprawdę, w jaki sposób możemy postrzegać naszych no, no, a słowo do XVII wieku nie jest do końca wskólpodamka, danych W jaki sposób możemy się do niego ustosunkować. Praktycznym było to, że przed Piotrem Wielkim praktycznie nie stanowiło to żadnego problemu, ponieważ ta symbioza z Turecką, już była znana z, z rejonów Wolki. W związku z tym jakby to współistnienie ludności prawosławnej, ludności nieprawosławnej było w jakiś sposób rozegrane, To bardzo ładnie widać w XVII wieku u podróżników, szczególnie stara rządowców, którzy jadą na jakieś zesłanie i praktycznie jadą od, od Moskwy, powiedzmy, aż dojeżdżają do granicy Chińskiej i nie widzą żadnej egzotyki. Po prostu to nie jest wiek egzotyczny. No, ktoś jest trochę dziwny, ktoś trochę inaczej wygląda, to nie jest wiek egzotyczny. Na początku XVIII wieku Rosja całkowicie zmienia jakby model kulturowy, zaczyna się destabilizacja, przechodzi przechodzą również przechodzi pewna gramatyka różnic, które pronoszą niemieccy i lizuici, w, w tym momencie imperium musi przepisać siebie, w tym momencie jakby ktoś, kto był po prostu kociownikiem, normalnym mieszkańcem Rosji, o dziwnych, może odrobinkę dziwnych zwyczajów i o pewnym liberalnym traktowaniu przez państwo, na przykład szamanizm był zlegalizowany, ale tylko w części Nie był karany jako, don... był karany w Rosji Środkowej, ale nie był karany na w XVIII wieku. Nagle się staje naszym indianinem imperium już pokazuje, że tu mamy jakby swoje grupy, mamy taką różnorodność, jesteśmy takim państwem, wzór Kanady, tak i tak, tak. I tu w XVIII wieku jeszcze pojawia się dwa modele wejścia, jakby bycia, bycia obcy. Pierwszy obraz, to jest pierwszy obraz, e, tak co najmniej twierdzi nasz kolega uroden pierwszy obraz mangolki e, man man w europejskim ubraniu, to jest tak zwany portret Kalmyczki Anny, to jest 1760 rok. I widzimy dziewczynę, która na pewno nie jest uczona, że się urodziła w Jurcie, należała do nobilitetu polonickiego, oddana jako dziecko do Petersburga, i już reprezentuje po prostu i ma. Trzymał z niej e, zdjęciem portret drugI Katarzyny II i, i Raniż Biorący reprezentuje jakby ten 1% kobiet, albo nie wiem, jakiś ułamek procenta kobiet światowych znajdujących się na szczycie w wtedy kulturowej, europejskiej. To był imperialny model wyjścia. Każdy obojętnie gdzie się urodziłeś, w momencie, jeżeli dało, dano było obrać edukację, stajesz się europejczykiem. Drugi wariant był właśnie ta W XVIII wieku tak przedstawiano ludy Siberii Syberii. Przyjęte, przyjęte idee Jana Jakuba Rousseau, który zresztą wtedy by było utrzymanie Katarzyny II, w związku z tym to jakby wszystko zostało w rodzinie. Bon Sawasz so i jakby ten szlachetny dzikus tak, po polsku i w tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją. Wszystko się komplikuje w latach 70., ponieważ Rosja, ten krytyczny poziom percepcji romantyzmu, nacjonalizmu powoduje, że Rosja zaczyna widzieć siebie nie jako Imperium, gdzie bardzo, bardzo różni ludzie są związani wyłącznie lojalnością do cesarza gdzie ta różnorodność kulturowa jest karygowana wyłącznie przez hierarchię, gdzie na górze jest jakiś wyobrażony pomysł, a na dole, powiedzmy, to przedstawiowa juchta, widzi siebie jako kraj narodu rosyjskiego, jako imperium narodu rosyjskiego. I w tym momencie zaczyna się bardzo mocne, pojawia się, pojawiają się pewne instrumenty wyobraźni narodowej, powieści historyczne, pojawiają się traumy. Wtedy bardzo dużo się mówi o panowaniu mongolskim jako o takiej traumie, która w jakiś sposób e, uszkodziła Rosji. I w tym momencie nagle się okazuje, że obecność w ogóle ludzi innej rasy, innych poglądów, innego wyznania na granicach, a specyfiką Imperium było że praktycznie cały pas przygraniczny był zaludniony nie, nie przez grupę dominującą, zaczę, zaczęto coraz bardziej być wspierana jako taka ludność, która w sumie tam jest, ale nie powinna, albo może i tam nie być. Oprócz tego pojawia się drugi do niepokoju, ponieważ Syberia była zasiedlana przede wszystkim co najmniej w XVII-XVIII wieku oddolnie i olbrzymia ilość chłopów, która się przyniosła, chłopów, kazachów, która się przeniosła na Syberię, żyła w zamkniętych plawach, wchodziła w związki mieszane małżeństwa z ludnością rodzenną i pojawia się bardzo specyficzna subkultura ludzi, tutaj coś poprawnie nie widać, społeczności starożyckie, które po prostu uważają siebie za potomków pierwszych. W sposób sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy, to już nieistotne, za potomków e, pierwszych kolonistów rosyjskich, Ludzie reprezentują dosyć mieszaną kulturę i co ciekawe, oczywiście ze względu na małżeństwa mieszane, wyglądają trochę inaczej. I straszny sen rosyjskiego nacjonalista wyglądał. To jest rodzina kazacka. Kozacy w rosyjskiej kulturze, to jest kwintesencja czy ducha obrony. I jak widzimy, polowo z tych ludzi równie dobrze, jakby byli ubrani, można było pomyśleć, że to jest zdjęcie z Japonii albo z jakiegoś innego miejsca. W związku z tym pojawia się w XIX wieku Również bardzo alarmiczne idei, pamiętamy, że to XIX wiek, jakakolwiek idea o tym, że wspólnota białych chłopów, nawet oni nie niższa w ale białych, prawosławnych chłopów, może w czymkolwiek podobnym się dać, a to było niemożliwe, po prostu to wykluczało praktycznie do II wojny światowej, to było absolutnie wykluczone, w związku z tym tego typu zjawiska, metysażu, znane z Ameryki Łacińskiej, znane z Alaski, znane z wielu miejsc na świecie, z Kanady, po prostu był traktowany jako głos tego, że Rosja po prostu tak naprawdę nie potrzebuje tej grupy pierwszych województw, ponieważ są to grupy już utracone, już nielajalne. i drugim problemem było również to, że jak większość na pewno z Was wie, że, że granica rosyjska-chińska była zarządzana przez bardzo specyficzną organizację, którą były wojska kazańskie. To nie jest do końca to, o czym pisał Sienkiewicz. To jest ta sama nazwa, ale ten model był wzięty od kazaków dońskich, nie, nie od kazaków ukraińskich. I oni się różnili tym, że kazacy, kazacy ukraińscy mieli tą swoją republikę, gdzie nie mogły przyjeżdżać kobiety, a domyślam na Ukrainie, natomiast kazacy dońscy mieli bardziej konserwatywne wyobrażenia, bo w z tym żyli razem i ten model był o wiele łatwiej reprodukowalny. I to były takie grupy, jakby też bardzo, jak widzimy po zdjęciu, bardzo otwarte na, na pewną różnorodność, prowadzące, różniące się od chłopów, posiadające pewien status e, stanowy, można tak to chyba nazwać, tak, zasobie tego stanie, stanowy i przede wszystkim no, uprawiające taką specyficzną gospodarkę, ponieważ nieśli z jednej strony służby graniczną, z drugiej strony uprawiali ziemię, były taką wspólnotą dosyć. Czasami bogatą, czasami biedną, w zależności od miejsca, aglonomiczną. I w tym momencie wspomniana już przeze mnie ta grupa, powiedzmy, analityków granicy, która próbowała stworzyć, stworzyć tą czystą granicę, nowoczesną, europejską granicę, dochodzi do wniosku, że ważna ludność rodacka, jak widzimy, nie tylko posiada krewny przód Mongolów i dzików, ale nie jest w stanie spełniać funkcji jakby zaczyszczenia granicy, ponieważ tak jest wyklana w Kanszachty różnego rodzaju relacje gospodarcze, że praktycznie nie może myśleć w kategoriach państwowych, myśli bardziej więc tutaj mamy do czynienia, że jeszcze przed rewolucją, jakby ta przestrzeń zaczyna być elementem takiego poddawania odpływości, pojawia się kwestia mieszania rasowego, traktowanego wartościująca jako element przede wszystkim negatywny. I po rewolucji mamy do czynienia z zupełnie inną ideą granicy, granica socjalistyczna, która jest nie tylko zamknięta na zamek. Ale przede wszystkim musi być takim bardzo specyficznym miejscem takiego natężenia, broni przed wszystkim, co zle i generalnie bronić tą ojczyznę proletariatu przed inwigilacją sąsiadów. Tu, w tym przypadku i w to jest plakat z czasów mądrzyków, z czasów przed drugą wojną światową. To jest radziecki plakat, który właśnie pokazuje straż graniczną, która nie wpuścia. Napisane, nie wpuścimy, nie przepuścimy bezdobno, nie przepuścimy, więc generalnie rzecz biorąc nie w wszystkich tych intruzów, w większości przypadków szpiegów oczywiście, nie gdzieś tam innych e, złych ludzi, których po prostu granica może, może dzielić. I tu pojawia się pewien paradoks, ponieważ hybrydiczna, bardzo rozlazna, bardzo, e, w sposób bardzo specyficzny ułożona granica, szczególnie na ten kawałek granicy się ten kawałek z który przechodzi przez rzeka arguna przechodzi przez mongolskiej ziemi, staje się elementem jakiegoś takiego procesu tworzenia praktycznie biorąc ściany, rozbijania tej ludności transgranicznej, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, po obu stronę granicy, ludność lokalna, nawet w pewnym sensie możemy zaliczyć do ludności lokalnej również od dawna mieszkających tam Rosjan, Kazachów i zostaje zmarginalizowana przez przede wszystkim politykę sterylizacji granicy, przesiedlenie, tero i tak dalej, a przymusowa migracja, a przede wszystkim masową migrację w zachodniej części Związku Radzieckiego w tym regionie ze a tym wszystkim z Bielorusi, tym z Bielorusi, bardzo dużo ludziom z Białorusi, w, w tej części przede wszystkim za szybko w Zbigniew. I pojawia się pewien paradoks, że w momencie ta granica była kilka razy zamknięta, absolutnie pierwszy raz w czasach konfrontacji na linii Związek Rodzickim Mądrzech, drugi raz po śmierci Stalina, kiedy konflikt na linii Mało Puszczów osiąga apagieum i w tym momencie ta granica jest absolutnie zamknięta i na końcu lat 80. Granic, biorąc powoli zaczyna być otwierana i, i Moskwa i pięknym razem zaczynają myśleć, że ta granica może być narzędziem współpracy gospodarczej. Ale, dla, ale świat, który ta granica stworzyła, zasadniczo się różnił od świata, który przed, przede wszystkim po obu stronach każda z stron granicy została zdominowana przez coś, co można nazwać normatywną rosyjskością i normatywną chińskością. To znaczy, praktycznie rzecz biorąc, mieszkaniec, który, który żyje tutaj w w jakiejś wiosce, czy w małej miejscowości 2, 2 km od granicy rosyjskiej chińskiej z punktu widzenia horyzontów, nawyków, sposobu myślenia, niczym się różni od człowieka z Mińska od człowieka powiedzmy nie wiem, z Ekaterinburga albo z Wesibirska, a z drugiej strony, nie, nie różniło się w 1991 roku, a z drugiej strony to samo możemy powiedzieć o granicy rosyjsko chińskiej, tym bardziej, że jak powiedział nasz wspólny znajomy Chingis, w latach 50. cały pas przygraniczny został po prostu najpierw wszyscy ludzie zostali w a potem jakby w, w całym pasie przygranicznym. Została osiedlona ludność wyłącznie z centralnym w Chin, żeby po prostu zabić tę graniczność i nie tworzyć żadnego przejściowego elementu. Nie wszędzie to się udało, ale generalnie taka, generalnie taka polityka była. I tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia jakby z czteroma grupami, które się pojawiają z punktu widzenia Rosjan, które mogą przychodzić z tego. Oczywiście najważniejszą są kięcicy i jakby, którzy są odbierani którzy się pojawiają osobą na początku lat 90-tych w sposób bardzo specyficzny, jaka taka anonimowa masa przybyszy, którzy przychodzą, projektuje się na nich jakieś tam wyobrażenia o brutalnych e, wschodnich handla chińskich handlarzach. Interesującym jest to, że to jest bardzo rzadki przypadek, kiedy w sumie życie pozytywne, mówione o tej grupie, w kontekście, w którym to się mówi, stają się życiami negatywnymi. Ponieważ Rosjanie mają takie inne doświadczenia socjalizmu i pamiętając o tym, że kraj, że Chiny są nadal rządzone przez partię komunistyczną w sposób racjonalny lub nieracjonalny, albo na swój sposób racjonalny, zakładają, że rzeczywiście nie może tak być, żeby tysiące ludzi mogli tak spokojnie sobie przyjeżdżać i nie stała zatem żadna misja z kraju komunistycznego. W związku z tym widzą po prostu obecność chińskich migrantów jako elementy jakiejś tam misji geopolitycznej. W tym kontekście cechy pozytywne, że są bardzo stromni, że ciężko pracują, że są oszczędni, że są bardzo wydajni, nagle biorą cechy demoniczne, ponieważ jest to jakaś taka wspólnota, którą w ogóle nie do końca rozumiemy, nie do końca kontrolujemy. I to jest jakby grupa, o której zaraz powiemy. Natomiast oprócz tego Rosja odkryła, że po drugiej stronie granicy ma co najmniej trzy własne diaspory. Z jednej strony ma chińskich Rosjan, zaraz powiemy, jest najbardziej dramatyczne, to jest grupa potomków, chłopów, którzy uciekają od wojny domowej i się po drugiej stronie granicy. Jak widzicie, częściowo się zasymilowali, częściowo nie. I to jest zdjęcie, moje zdjęcie na jest zbędny, napominam, zepsuty aparat, parę lat później. I jest z, z takiego zebrania lokalnej cerki prawosławnej, nieoficjalnej, w pełnośredniej nielegalnej. I jakby w większości przypadków to, to są... To jest taka prawosławna ludność, mieszanego pochodzenia i jakby... W związku z rodziciem praktycznie o tej grupie, grupie mówią no, bardzo mało i w bardzo specyficznym kontekście, o którym zaraz powiem. Druga grupa, to była grupa buriatów siencheckich. Ten kolega mi książkę, więc jak macie jakieś pytania, możecie zawsze zapytać. Bardzo ciekawą ta książkę. I mamy jeszcze malutką grupę, 270 osób, jedenków z Syberii. taka, e, która wyemigrowała na początku wieku i jest bardzo ważna w Chinach ze względu na to, że po pierwsze to jest jedyna grupa, która jedyna kultura hodowców reniferów na terytorium Chin, co jest bardzo ważne dla wizerunku symbolicznego, ponieważ Chiny dzięki tej grupie stają się elementem cywilizacji oznaku polarnej, to znaczy wchodzą do jakichś krajów, do spuścizny ludzi polarnych itd., tak tak a z drugiej strony ta grupa była bardzo ważna, ponieważ na początku lat 90. była sama na 270 osób że wielkie ryzyko ekologiczne w Afrińskiej Republiki ponieważ niszczy nas, w związku z tym zostało osobą przyśrednioną takie złotej piłatki, finansowane władziwo przez Bank Światowy, który praktycznie jest takim elementem zamkniętym. I z tymi dwoma grupami praktycznie będą o których powiem później nie ma problemów, ponieważ są punktu widzenia Po pierwsze, to są jakby nasi superiści ludzie, a po drugie, to są grupy, które Albo się nie mieszało w ogóle, albo się nie mieszało tak mało, że tego nie widać. W związku z tym, to jest bardzo ważne kryterium, z tymi grupami praktycznie nie ma żadnego problemu. Gorzej z Rosjanami i tutaj docieniamy doczynamy, doczynamy do konta. Konta. Przepraszam, nie wiem czemu, ale... Z tym, z tyłu. Z tym, z tyłu. Nie wiem czemu, ale ucina, ucina ten, za Ta była napisana, polityczne, etniczne, imperiale. No też tu dotyczymy jakby, bardzo w pewnym momencie sytuacji tej ludności transgranicznej, jak już zauważyliście, że skala, jeżeli grupa znajduje się w jakimś bardzo wrażliwym miejscu, to jej skala w ogóle nie jest istotna. Tak jak 270, grupa 270-osobowa może być ważna z punktu widzenia kraju, które ma 1,5 miliarda ludności. Tak samo jakby tutaj bardzo małe społeczności mogą stworzyć wielką wagę przez trafienie w jakieś bardzo ważne kwestie. I tutaj cała ta granica jest niewykonana bardzo mocną mitologię wojno-świętową, przez którą ludzie y, również próbowali rozwiązać jakąś taką spuściznę bardzo specyficznej atoczki kulturowej rosyjskiego kolonizmu. I ono też cała ta granica była w cieniu y, powstania publicznego, które związane z parterem y, lokalnym, który się nazywał Kataman Gógóry Simonow który został symbolem aporu kazaków zabajkarskich, w domniemaniu litisów i pół ludności. I w związku z tym zarówno tereny po obu stronach granicach bardzo często było rozpatrywane, że to są miejsce, gdzie ci kazacy są ukryci, że atakują żołnierzy, że są niebezpieczni itd. Więc ta forma to było jakby takie patójne odrzucenie, uczucie polityczne, uczucie rasowe, odrzucenie społeczne, taka zacofana, zacofana azjatycka wieśnia. W związku z tym dochodzi do paradoksu, że z jednej strony już w czasach sowieckich dochodzi do rehabilitacji Białej Gwardii, więc z, to to zdjęcie z filmu, drugie to jest zdjęcie, to jest zdjęcie z filmu, ponieważ e, aktor, jak wyglądał jeszcze bardziej przerysowany, niż rzeczywisty, Aleksandr Kolczaka, który w dzisiejszej Rosji wychodzi za wzorcowego bogatera Białej Gwardii z kilku powodów, ponieważ był europocentryczny, ponieważ nie znosił azjatów ponieważ wierzy, wierzył w niepodzielnej granice. Natomiast sama ta, jego są odbierani właśnie jako po taka horda, ze względu na to, że brał udział w projektach pan to znaczy zmieniał granice, próbował elektronicznie i tak dalej. Był autorem, sponsorem i inicjatorem jednego z głównych projektów pan w 2019 roku, a przede wszystkim jest postrzegana jako ta grupa właśnie tych osób, którzy są traktowani bardzo, e, bardzo negatywnie. I wizerunki tej grupy w sumie zaczęły być rzutowane na cały region, szczególnie podnoszone w czasie ich kolaboracji z Japończykami i pewne wyobrażenie właśnie o tym, że to jest taka grupa antykomunistycznych polityków, która jest zawsze gotowa do tych z jakiegoś filmu, filmu propagandowego, z czasów Marzenko, się w Kazachów, która powoduje śmierć w życie Kazachów, transmitowana również przez propagandę sowiecką. Wiedzieli, mamy flagę rysowską, flagę na cienko, więc mamy tu absolutny multikultur i generalnie rzecz demonizującą tą grupę ludności. I cała eksakcja na tej grupie była przenoszona również na całą ludność regionu, która bardzo często z tą grupą nie miała nic wspólnego. Co jeszcze jest bardziej interesujące, że jakakolwiek aktywność militarna. Kończy się praktycznie w roku 1945 w regionie, natomiast po roku 1945 wyobraźnia zaczyna po prostu cały czas projektować te obrazy z filmów, z książek Awolni Damowej na ten rejon. Paradoksalnie rzecz biorąc, grupa, która złożyła te obrazy, praktycznie rzecz biorąc w latach 50. znika z regionu, częściowo jest wyłożona przymusowo do Związku Radzieckiego, częściowo emigruje do Filipin, do Australii itd. Natomiast tam pojawia się tam nowa grupa chińskich Rosjan. To są ludzie zmieszanych chińsko-rosyjskich matrystw, prawosławni, którzy żyli na peryferiach tej wspólnoty imigracyjnej i dopiero jak ta grupa jakby dominująca znika w latach 50 stają się z punktu widzenia państwa i z punktu widzenia, z punktu widzenia państwa chińskiego oczywiście, z punktu widzenia samych siebie, właśnie zreszencji rosyjskich. Problem z tą grupą polega jedyny na tym, że kultura rosyjska w sposób jednoznaczny, kultura rosyjska w sposób jednoznaczny definiuje kierunek kulturacji. A kulturacja jest akceptowalna, jeżeli idzie w stronę zachodnią, jest coraz mniej akceptowalna, jeżeli idzie w stronę wschodnią. W związku z tym, jakby idea prawosławnej wioski, która na co dzień posługuje się językiem chińskim, wygląda po prostu absurdalnie z punktu widzenia. No wyobraźcie sobie, co by człowiek się dowiedział, gdyby się dowiedział o istnieniu polskiej wioski, którą po prostu jakieś rzeczy, które absolutnie w słowiańskim światopoglądzie nie, nie możliwe. I mamy do czynienia z bardzo specyficzną ludzką. Zaszła cykulacja, jak widzicie, w elementy, które ewidentnie nie pasują do prawosławnego, pra, prawosławnego świata, która była właśnie przez bardzo długi czas rozpatrywana jako tego świata wrogiego i w latach 90. jest odkryta jako, odkryta jako taka Atlantida wiejska, która przychodzi. Co jest bardzo ciekawe, że zanim tego oskarżenia politycznego, automatycznie rodzi jakąś inną, inny problem. Problem z tą dużą że w czasach rewolucji kulturalnych, kiedy wszystkie mniejszości w regionie, poza jedynkami były atakowane, grupa dostaje zakaz mówienia po rosyjsku i praktycznie i się sylizuje. W związku z tym mamy jakby bardzo mocne różnice tożsamościowe pomiędzy generacjami. Starsze kobiety to są praktycznie zwykłe rasy natomiast młodsza, młodsze generacje yy, praktycznie przeszły już absolutnie chińską, chińską socjalizację. I w związku z tym mamy do czynienia z taką bardzo specyficzną subkulturą, gdzie cała opowieść rodzinna będzie się wokół zazwyczaj. Już teraz babcia albo prawa Rosyjanki i prawosławnej. Widzimy tu jest zdjęcie na przykład albumu reżynnego, że Rosjanka jest w środku, czyli wszystko jest ale jedna. I cała hejska reżynna jest prawosławna też, ale jest, jego mówię, Grupa próbowała po prostu w jakiś sposób tą swoją rosyjskość zdefiniować. I w tym momencie mamy do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją. Z jednej strony ona jest bardzo popularna w Rosji, Ponieważ te starsze kawiaty mają dostęp do czasów, które już utracili, reprezentują kulturę wiejską, która została zabita, zniszczona przez komunistów, przez kołposy itd. itd. Z drugiej strony każdy dziennikarz przyjeżdżając na te wsi, czy etnograf, patrzy, no coś jest nie tak, to jest jakiś dom wariatów. Nie? Jak oni się zachowują, w ogóle młodzież, młodzież nie, mówi, nie mówi po rosyjsku i w ogóle co to jest? Rosyjsko jest wyobrażana w ten sposób, już w na sposób chiński i w każdym razie nasz wspólny znajomy profesor Aleksej Jankow w ten sposób zdefiniował sytuację. Oficalnie mieszka w regionie 170 osób, uważających się za Rosjan, zobaczcie, w większości są to ludzi w zamksywalnym wieku, ale jest 40-50 lat. Nikt nie ma dzieci, nikt nie ma wnuków. Okay. Dzieci i wnuki już nie mają prawa. Nie, bo nie zapytali profesora, nikogo o prawo. Co nie, nie, nie, tak. prawda, że z nich to nie dzisiaj. Więc widzimy, że z punktu widzenia profesora e, posiadanie chińskiej babci, chińskiego dziadka, chińskiego ojca jest nieprzekraczaną barierą do wyjścia z powrotem w świat rasistów. Natomiast posiadanie mongolskiej lub chińskiej babci nie jest barierą. To jest bardzo interesujące. Co jest fascynujące mi jest to, że ta grupa wyznaje bardzo podobne idee, ponieważ też bardzo mocno odróżniają, kiedy ta, ta grupa właśnie chińskich Rosjan mówi o ludziach mieszanych, to zawsze to jest mieszanka z Chińczykami, mieszanka z Mangalami, mieszanka z Ujgurami, mieszanka z muzułmanami, przepraszam, mieszanka z powiedzmy z rynkami, w ogóle nie uchodzi za... To są jakby normalni Rosjanie z jakimś tam akcentem azjatyckim. I w tym momencie dotykamy bardzo ważnych idei. Otóż konkurencja w tych regionach spowodowała, że głównym dramatem staje się właśnie małżeństwo mieszane, przy którym jest obecność obiec święcików, ponieważ reszta narodów nie jest w stanie, jakby, co najmniej na poziomie wyobraźni, być wnęciona w, w tą maszynę cywilizacji, czyli w maszynę przetwarzania ludzi na jakąś peryferię rosyjską. I Musi już ciasnąć powoli, tak? W tym momencie ma, dotykamy bardzo ważnych rzeczy. Więc nie, ma, nie mamy do czynienia z, w związku z tym, trzeba być bardzo ostrożnym, kiedy mówimy, że obraz chińskiej ekspansji jest coraz bardziej narodowy, coraz mniej rasistowski. To jest, jakby funkcjonuje, jakby już prawie jako taka teza ogólnie przyjęta w literaturze. Ja bym był bardzo ostrożny, ponieważ. Cały czas mamy do czynienia z pewnymi elementami czy rudimentami myślenia rasowego, z tym, że to myślenie rasowe jest bardzo mocno wkontynuowane w pewne doświecenie i w, w konkurencji, która przyjmuje postać, postać również wyścigu biologicznego. Dlaczego przewalałem tak malutką grupę? Przewalałem tak malutką grupę, teraz trochę skracam, bo już czas nie boli. Między innymi dlatego, że wyobraźnię jakby geograficzno-utrowej społeczeństwa rosyjskiego ta, ta rosyjska manżuria staje się jakby takim przedłużeniem w Siberii, w związku z tym jej upadek etniczny, jej podbicie zdominowanie biologiczne jest również jakby takim sygnałem ostrzegawczym lub może nawet proroctwem dla tego, co się zachęce tak, w Siberii. Więc mamy tutaj do czynienia dwie rzeczy. Z jednej strony jakby jednoznaczny upadek czegoś, co w jednym z tych, które ostatnio dyskutowaliśmy, nazwałem rosyjskim wiekiem, Rosja traci aktywną pozycję demograficzną i gospodarczą w tym regionie, a z drugiej strony mamy do czynienia z pewną niezgodą z, tym, z bardzo konserwatywnym ujęciem i z problematyzacją same, samej naturalnej przecież obecności Chińczyków, zarówno po obu stronach granicy. I teraz w ramach ciekawostki powiem, że paradoksalnie, paradoksalnie problem, problem jakby... problem tym rasowym ujęciem mają nie tylko Rosjanie, ale również sami Kucycy, jak generalnie cały Deltę Wschód, ponieważ w pewnym sensie te standardy piękna, szczególnie przez kulturę masową generowaną przez Seul, ale nie tylko, e, się przesyłają w ten sposób, że wyobrażona, wyobrażony standard urody staje się coraz bardziej staje się coraz bardziej przesunięte w stronę europejczyków. W związku z tym osoba, która jeszcze 30 lat temu, 40 lat temu było wzięta za metrisa, teraz po prostu i wy, tak wygląda normalny człowiek, normalny przedstawiciel klasy średniej z Sylu, z Pekinu, itd., itd. W związku z tym sam nawet byłem świadkiem e, na razie. Kiedyś popełniłem ten blond z moim przyjacielem, z naszym wspólnym przyjacielem Deniem, oglądaliśmy jakieś show chińskie i przedtem wróciłem właśnie z tego regionu, i pojawiła się dziewczyna, która wyglądała po prostu jak te y, dziewczyny z tych wiosek prawosławnych, taka mieszanka, trochę męgolska, trochę chińska, trochę rosyjska. I ja zapytałem czy, czy rzeczywiście ta, która jest z tego regionu, który tam Natomiast ten nie powiedział, że jest 100% chiny, po prostu jest po W związku z tym mamy przesunięcie. Więc tutaj jakby cały czas trzeba pokazać, że te wyobraźni o rasach. O rasach działają na różny sposób i w ramach tego Pokażę plakat z japońskiej ekranizacji braci karamazów i bracia karamazów wyglądają docinów. Tak, jest bardzo trudno powiedzieć w przypadku, którą tak naprawdę z jaką rasą mamy do czynienia. Więc chciałem uwrażliwić, że te wszystkie to nie jest, kiedy mówimy o rasach, cały czas mamy, e, z, e, mamy do czynienia z bardzo dynamicznym procesem, czy kategorii i pewnego doświadczeń imperialnych i rynku pewnej jakby neoliberalnej biopolityki i generalnie rzecz biorąc z pewnych wyobrażeń nacjonalistycznych cały czas wchodzą w interakcji, wpływają na siebie wzajemnie, określają siebie wzajemnie i w pewnym sensie determinują wyobraźnię sąsiadów. W związku z tym ja bym chciał tutaj, kończąc już, powiedzieć, że dyskursy o diasporach są oparte na negacji chińskiej modernizacji, szciwnej hierarchii kulturowej oraz traktowaniu rasy jako bariery kulturowo-biologicznej, do pozostania Rosjanami, to znaczy utrata rosyjskich cech, czy przyjęcie chińskiego języka, czy groń jakby taka zażyłość z Chińczykami jest traktowana jako wyrączeniem i dyskursy emigracji z Chin stanowią element szerszego konceptu dotyczącego konkurencji cywilizacyjnej i geopolitycznej w tej części świata. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy za pokazanie pytań, komentarze, refleksji, analogii. Ale zawsze musieliśmy się Może Bardzo ciekawe pytanie, ja rzeczywiście pominąłem to i bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ ono jest w bardzo w sumie najbardziej jaskrawy sposób pokazuje w jaki sposób rasa jest elementem tylko, e, dramatyzacja związany z rasą jest tylko elementem, e, w, którym, w którym się miesza wszystko, status kraju, obywatelstwo itd. To tak rzeczywiście Syberia jest miejscem zorganizowanej, ale tam już na miejscu to różnie wygląda migracji zorganizowanej przez państwo z Kryji Pomocnej. I ci ludzie są, mają bardzo różne sposoby organizacji jakby mobilności. Czasami żyją w jakichś zamkniętych enklawach, czasami są wypuszczani, czasami pracują na własny rachunek. Myślę, że jako pracownicy są, jak wszyscy migranci z biednych krajów, są dosyć brutalnie wykorzystywani. Natomiast jeżeli mówimy o, o stosunku zwykłych ludzi, to z tego ja nie prowadziłem badań, ale rozmawiałem, ponieważ kilku moich znajomych Pracowała z, z migrantami, realizowała jakieś projekty gospodarcze z migrantami z kraji Północnej i w jakiś sposób byli, mieli jakąś zażyłość z tą, z tą grupą. nie z pracownikami, nie z, nie z oczywiście kierownictwem. No i z tego co, z tego, co jakby mówili, sam sobie oczywiście wymaga dalszych badań, więc to jest taka hipoteza mojej wrażenia, że raczej wzbudzają pewną empatię ze strony Mimo szczególnie starsze ludzie mówią, o, oni są tacy biedni, bo mieli to samo, co my za Stalina. I jakby ten komunizm też jest tak opierany, że też, no, po prostu no, trochę przypinają się z tym komunizmem. I, i są z biednego kraju, i są tacy pracowici, i w miarę uczciwi. W związku z tym, ja również słyszałem takie historie, że tam jak się dowiadowały, że to nie są Kienczycy, tylko Karianczycy z północy, to przenosili I meritki na, na peryferiach rosyjskich, które naprawdę mają po 400 złotych, emerytury, nie? Więc dla nich naprawdę przynieść jedzenie dla emigranta, to to, to to jest, to nie jest to nie jest amerykańskie pytanie, nie? Czy, czy, czy, czy zdanie? W związku z tym, rzeczywiście, bardziej jakby w tą stronę, praktycznie nie słyszymy o jakichkolwiek atakach, jakby ze strony grup prawicowych na nich. W związku z tym, myślę, że bardziej wzbudzają, tak, zdziwienie, jakieś ale, ale to, to, to jak ta jest bardziej, e, jest bardziej jakby, z Sympatią. i to właśnie pokazuje, jak jeżeli porównamy wypowiedzi i bardzo stanowany tekst mediów, a Kierencika z północy, z bardzo emocjonalną refleksją na a jednak dla przeciętnego człowieka z dalekiego wschodu słowiańskiego i nawet nie słowiańskiego już pochodzenia, różnica pomiędzy północnym Kierencikiem i Kieciekiem jest żadna. Wszystkie różnice kulturowe są tak mikroskopijne, że po prostu tego się nie da, to tego się nie da po prostu. Oni oczywiście między sobą mogą to dramatyzować, w niskęcioność, ale z punktu widzenia jagoslawiańskiego generalnie rzecz biorąc to są te same grupy, natomiast ich tak różny odbiór jest postrzegany przede wszystkim, że wszystkie te rzeczy związane z rasą, wszystkie te rzeczy związane z różnicą są ważne tylko dlatego, że Chiny funkcjonują w takiej opcji jak Gdyby Chiny się rozpadły na 15 krajów, Myślę, że żadnego problemu z chińską migracją by nie było w ogóle. Tak szczerze mówiąc, że e, mówiąc, no, jest to jakby taki dyskurs trochę zastępczy, ale i ludzi postrzegają w kategoriach niebezpieczeństwa, ale to nie jest niebezpieczeństwo, które się zdarzy w tym roku. Ja to tak, ludzie często ja mówią tak, za 15 lat, za 20 lat, za 30 lat, Chińczycy coś zrobią, ale, ale generalnie to nie jest postrzegane tak, że jutro, jutro będzie wojna. Niemniej jednak jest to przede wszystkim uwiklane w to. Ja jako taką ciekawostkę, już zupełnie z innej boczki, kiedyś byłem, beczki, kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, w takiej bardzo, bardzo małej miejscowości, e, na Wielinicy Wysyki Chińskiej w Pryarguńsku, rozmawiałem z dwoma kobietami właśnie, z tej grupy Kazaków zabajkarskich, które były małe, ciemne i wyglądały tak, że większość wawów pomyślała, że to są Chinki, którymi pomyślały i w tym, w tym miejscowości była tylko jedna restauracja, która była prowadzona przez repatriantkę z Chin. E, młodą dziewczynę i powiedzieli, że zaraz przyjdzie Chinka Tania, Chinka Tatiana. Jest ciekawa. Nie? Ja mówię, dlaczego nie na nią Chinkę, Jeszcze jej nie widziałem. Nie? Przecież zmienia widać, że, że jest Rosjanką. Nie, nie, Chinka, bo tak się dziwnie zachowuje, też chyba wygląda. I w tym momencie stoję z tymi dwoma malutkimi kapitami, które <głosy> no, tak Wychodzi wysoka błędynka, nie wysoka oka nie, I to jest kinka Tatiana. Także widzimy tutaj, że różne rzeczy jakby mogą się zapiętlać, ponieważ granica jako element dyscyplinujący wprowadziła bardzo jednoznaczne sytuacje, że z jednej strony mamy jakby ogólny obraz rasy, ale nawet jeżeli tak nie wyglądasz i tak będziesz traktowany w ten sposób, bo będziemy przepisywać te w określone cechy. I będziemy, bardzo często też część chińskich Rosjan też się żuliła, szczególnie ta najbiedniejsza, że jak przyjeżdżają do Rosji, to myślą, że będą tam traktowani jako gości, jako ofiary itd. Bardzo często ludzie mówią sumie z kim Z zwykłymi Chińczykami. A to, że mówicie po rosyjsku, Rosjanie mają trochę autyzm z językowym, zakładają, że wszyscy wykształceni ludzie muszą mówić po rosyjsku, więc samo mówienie po rosyjsku w ogóle nie jest im Wstępem, tak trochę pod tym względem Rosja trochę przypomina Francję i jak, że mówienie w tym języku w ogóle po prostu no, nie jest odbierane jako coś niezwykłego. I pod tym względem widzimy, że, że rasa jest też elementem tego oswojenia, że jest pewnym potencjałem tak, w takim dwie A pojedyncze przypadki, na przykład blondynki, która przyjechała, to jeszcze o niczym nie mówią, bo ona może wyglądać jak my, ale w środku już nie jest to bardzo często jest to, obiecywane mam, że dotknę trochę tematu buriatów szinachyńskich, oni oczywiście są traktowani jako wzorzec buriackości, ponieważ Republika gra z nimi, że oni przyjechali, przechowali itd., ale jedyna negatywną rzecz, którą słyszałem, o nich było to Bardzo często ludzie mówią, wiesz, ale już biznes robią jak nie? nie? mają tej naszej, te bóreckie, nie? Że są zbyt zaradni, zbyt zapobiegliwi, zbyt agresywni, nie mają już tej naszej uczuciowości. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby jeżeli ludziom nie da się spoza drugiej strony granicy, które jednak są na zawsze będą znaczeniu jakimś takim znakiem zapytania, nie da się przepisać nic, bo wznosimy na jakąś górę i mówimy, jacy mu wspaniali, że tam przechowali naszą kulturę, to i tak znajdziemy coś, powiemy, ale może w zachowaniu naturę jakiejś tej syncyzacji. Dzień E, e, nie, nie wiążemy, bo to właśnie było odczuwane jako, jako asygnacja i przestanie być Tybetańczykiem, no ale jestem w tych obozach i widzę że, znowu was, no, widzę, że to nie jest dziecko tybetańskie. Ja mówię, no ale przecież zobaczcie na tego chłopca. A on mówi, nie, nie, to jest Tybetańczyk. Z niego po prostu, to są dzieci, które Tybe. ewidentnie, które Się bardzo trudno myśleć tylko z książek z już bardzo krótkiego, krótkich kontaktów z nimi, to jeszcze bardzo, bardzo dawno temu. No, z, jakby element zachowania jest bardzo ważny, co my często nie widzimy. Mamy jednak tą bardzo europejską ideę tożsamości, która jest nabywana i tak dalej, pewnych rzeczy imisowalnych i stąd wynikają też te pułapki które często Rosja też przychodzi. Natomiast na, na gruncie powiedzmy, tym, takim powiedzmy, środkowo-azjatyckim, bardzo ważnym elementem jest tego model zachowania który można im być, można być tibetanczykiem, ale można im przestać. Mm. Można wyjść w to i można wyjść w mm. to. Dlatego to jest tro trochę inne traktowanie tej biologii, bo ona jest jakby podporządkowana też e, pewnym, pewnym elementem pewnym elementom jakby takim wyuczonego zachowania, tak? które, mm. które można nabyć. Oczywiście nie na takiej zasadzie, że jak zechcemy to w ciągu tygodnia zostaniemy tibetanczykiem, nie zostaniemy, ale jeżeli polskie dziecko od czterech lat będzie wychowane przed debiutancichą, to zostanie debiutancichą, bez względu na wygląd, Bo będzie miało sposób bycia w Tak, taki właśnie aspekt, który nie po prostu Tak, bo my często tego nie widzimy, bo to jest jakby trochę obce. Albo zatracone, albo obce w naszej kulturze. Ale bardzo podobne zjawisko też występują w Amazonii, gdzie można być, gdzie można nie być. Ja na przykład w rodzinie miałem taki przypadek, bo część mojej rodziny pochodziła spod się rysyjsko-chińskiej, że jeden z moich krewnych pokłócił się z ojcem, i, no, był był z mieszanej rodziny, ale nie był Chińczykiem. Chodził się z ojcem i tego czasu wojny domowej poznał jakichś Chińczyków, oni w tym czasie wydobywali złoto na granicy i po prostu został Chińczykiem. Przez trzy lata żył jak Chińczyk, gadał tylko po Chińsku, żył z nimi jak Chińczyk, przyjął chińskie imię, a potem wrócił, został Rosjaninem i nigdy już człowiek w tej Chińskości nie wracał. To absolutnie rozbije jakby nasze wyobrażenie nie? o tych dramatach tożsamościowych itd. Nie? что есть возможно, что не может Thank yes. you.